Przyjechał. Wiesz, są nie? Ja Okay. Sześćdziesiąt sześćdziesiąt sześćdziesiąt serca Bogu Yeah. Jezu, my z tymi sercami pragnącymi przychodzimy przed Twoje oblicze. Z tymi sercami, które są może czasami przygnębione, może czasami utrudzone, może mają niejasne jakieś drogi, może mają jakieś doświadczenia, ale Ty, Panie Jezu, wszystkie je dokładnie znasz. Ty wszystkich nas znasz nas skroś. Ty znasz prędzej, niż my do Ciebie się zwracamy, o cokolwiek. Ale Ty, Panie Jezu, właśnie jesteś tym, który może nas ukoić. Który może nas podźwignąć, podtrzymać. Wprowadzić w tą wspaniałość w to błogosławieństwo, obdarzyć właśnie <śmiech> tym pokojem i właśnie w, włożyć nam ten pokój do naszych serc. Daruj, abyśmy umieli te nasze troski, to wszystko, cokolwiek nas gniecie, złożyć na Ciebie. Daruj, Panie Jezu, nam w tej godzinie teraz tego właściwego pożywienia, właściwego pokarmu, tego podniesienia nas na duchu, Abyśmy więcej patrzyli na to, co jest Boże, a nie tego, co jest ziemskie. I aby właśnie te troski ziemskie nas nie przygniatały, ale aby nas owładnął Duch Boży, który prowadzi nas z wzrokiem do wieczności i tą nadzieją niezachwianą. Polecamy się na ten moment, który nam teraz dajesz odetchnąć od tego świata, a zwrócić się nasze oczy w kierunku tych bożych błogosławieństw. Aż błogosławić usta mówiącego. Amen. Amen. Amen. Chcemy sobie otworzyć znany urywek Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza, jedenasty rozdział, od dwudziestego wiersza do końca. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł, wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo, jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje jest lekkie. Myślę, że ten urywek Słowa Bożego wielu z nas czyta to jak psalmy, jako pocieszenie, jako y, taki taki oddech duszy. Wielu z nas y, może zna ten urywek Słowa Bożego na pamięć, a na pewno pojedyncze wiersze. Tak samo jak i też w Ewangelii Jana 3.16 i znajduje się ten urywek Słowa Bożego też i w środku tej Ewangelii pokazuje nam, że jakby jest takim yy, takim wezwaniem do nas takim oddechem duszy Pan Jezus w ten sposób chce nas zachęcić do tego pokazując nam że możemy Wiele myśleć, wiele żyć, ale bez Niego nic nie możemy zrobić. I w tym urywku słowa Bożego Pan Jezus najpierw jakby pokazuje i grozi tym miastom galilejskim, jakby e, pokazuje, że e, była im okazana łaska. Ta łaska, która, e, która później jeżeli ktoś tej łaski nie przyjmie, to wtedy e, zostanie sąd. Tak samo jak i teraz, kiedy Jesteśmy w tym czasie łaski. Jesteśmy w tym błogosławionym czasie. Jeżeli ktoś w tym czasie nie przyjmie Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i nie otworzy swojego serca dla Niego, to nie będzie oglądał nic innego potem, jak wieczne potępienie. I yy, tu możemy widzieć, że Pan Jezus w bardzo prostych słowach wyraził się do tych miast, i później skierował swoje serce do swojego Ojca, i mówi: W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Czy Bóg nie jest też i, y, Ojcem innych, nie, Panem y, innych planet? ale tam nie ma nikogo tam nikt nie żyje i dlatego Panie Nieba i Ziemi to nie chodzi o to, że chodzi o ten materiał który jest stworzony niebo i ziemia, tylko chodzi o to że w niebie są aniołowie a na ziemi są ludzie i to yy, te słowa Pana Jezusa, które On mówi Ojcze, Panie Nieba i Ziemi pokazują nam, że Pan Jezus mówi Bóg jest Panem, Bogiem nieba i Panem i Bogiem ziemi i wszyscy ludzie, którzy y, żyją na tej ziemi powinni Jemu Jego wychwalać i Jemu cześć oddawać. I później mówi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi i inne miejsce nam mówi że nikt nie przychodzi do mnie jeśli go nie pociągnie ojciec i to właśnie mówi następny wiersz to znaczy że yy, zakryte te rzeczy mogą być tylko dlatego że po pierwsze jest twarde serce po drugie ktoś żyje w grzechu po trzecie, yy, w żaden sposób nie chcę uznać, że Bogiem i Panem nieba i ziemi właśnie jest Bóg, Ojciec. Ten jedyny, który posłał swojego syna, Rozmawiając z pewnym człowiekiem yy, wczoraj. On mnie pyta, od kogo są te kalendarze? A ja mówię z, od samego Boga z nieba. A on mi mówi, którego Boga? Mówię, jest tylko jeden. Ten, który posłał swojego własnego syna. To ja tego kalendarza nie chcę. Także widzimy, jeżeli ktoś odrzuca te proste słowa, ale przede wszystkim odrzuca Boga. To widzimy, jaki koniec takiego człowieka jest, jakże to jest serce. Gdybym mu powiedział Bóg Mahometa, to może by przyjął. Może jeszcze innego, to może by przyjął. Ale że, że Bóg, Ojciec Pana Jezusa Chrystusa, no to nie przyjął. Widzimy, kiedy żeśmy byli też i na konferencji, to tam właśnie widzimy Pana Jezusa, Ten, który zniżył się na tą ziemię. I On miał na sercu właśnie to, aby coraz bardziej się zniżyć i aż na krzyż i aż na śmierć. Żydzi by chcieli, żeby Pan Jezus do nich przyszedł w koronie, w eleganckim płaszczu, był przez nich uznawany. Ale te rzeczy, o które tu są mowa, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, to mówią nam właśnie o tym, że y, oni nie przyjęli go tak jak on przyszedł. Że go nie przyjęli, y, że on przyjechał, przyszedł po prostu i został, urodził się może gdzieś w żłobie, a później wjechał do Jerozolimy na osiołku. Tego przyjąć nie chcieli. Dla nich ten Mesjasz był za słaby. Ale Bóg, który otworzył nasze serca, to ta mądrość i roztropność tutaj by się wydawała, że powinna być dobra. Ale jednak to jest ta mądrość i roztropność, która jest napisana w pierwszym liście do Koryntian. Drugi rozdział. Dwudziesty pierwszy rozdział, nie drugi, pierwszy rozdział. Dwudziesty pierwszy wiersz. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości przeto budowało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. A wcześniejszy wiersz 18 mówi nam, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. A objawiłeś się prostaczką. To właśnie mamy. Może jesteśmy prostakami. Może nic nieznaczącymi w tym świecie, ale jednak mamy tego, który przyszedł na tą ziemię, złożył z samego siebie w ofierze i tam na krzyżu powiedział, jako jedyny człowiek, wykonało się. I my, uchwyciwszy się Jego, powie, powie, tak jak ta kobieta, może jej tej szaty, chociaż się szaty, Jego będę uzdrowiona, to jak, to jak właśnie my, tak jak On wisi na krzyżu, a my po prostu żeśmy się Jego dotknęli, jesteśmy tymi prostakami i w cudzysłowie możemy powiedzieć głupcami tego świata, którzy, y, którzy uchwyciliśmy się rąbka jego szaty i jesteśmy uratowani. I to więcej znaczy niż wszystkie mądrości i roztropności tego świata. Bo można się uczyć i powiem tak, zauczyć na śmierć, a nie dowiedzieć się tego, że Bóg jest w niebie i że chce grzeszników ratować. Zaprawdę ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Bogu się tak upodobało, aby zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. I tu mamy właśnie... To głupstwo, które dla ludzi uczonych, roztropnych było niczym, ale my żeśmy tym nie pogardzili. I dałby Bóg, aby żaden z nas tutaj nie pogardził właśnie tym, tym, tym prostym słowem, tą Ewangelią. Tym, że Bóg posłał swojego Syna na tą ziemię. I ten Syn na tej ziemi rozłożył swoje ręce i dał się ukrzyżować. I nic nie musimy do tego dołożyć. Żadne nasze wysiłki, żadna nasza religijność, żadne nasze nauki. Cokolwiek byśmy chcieli dołożyć do krzyża i powiedzieć, że myśmy w jakikolwiek sposób temu dopomogli. To jest odbieranie chwały Bożej. To jest zabieranie czci naszemu Zbawicielowi. I to jest religijność ludzka, która Bogu się nie podoba. I to tylko nas obciąża i nie daje pokoju do serca, kiedy staramy się być troszeczkę lepszymi w oczach Bożych i też w oczach innych ludzi. Jeżeli masz problem, przyjdź do Zbawiciela, wszystko zostaw pod jego krzyżem i będziesz miał radość i pokój.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 tak jak dzisiaj też w modlitwie żeśmy słyszeli tą jakby owopólną zgodą yy, Paweł się modlił żeby tą decyzją żeby yy, Pan Jezus poszedł na krzyż i tak możemy powiedzieć, że nikt inny nie zdawał sobie z tego sprawy co jaka jest wartość Ofiary Pana Jezusa. I to Pan Jezus mówi. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego. Nie tylko, żeby się na tej ziemi urodzić. Nie tylko, żeby uzdrawiać i leczyć. Nie tylko, żeby wskrzeszać z martwych. Ale również przekazało, zostaną mu przekazane i to, aby on właśnie wziął krzyż. Poszedł na Golgotę. Rozłożył swoje ręce. I dał się do Niego przybić. I później że wszyscy od Niego odstąpili, ciemność zaległa całą ziemię i że Bóg włoży na Niego cały ciężar grzechu wszystkich ludzi. Oczywiście tu mamy na, na myśli Ojca i Syna, a tam, kiedy Bóg wkłada grzechy na Pana Jezusa, to występuje jako ten trójjedyny Bóg. Dla nas to jest w ogóle no, nie do pojęcia, że tak jest, że tu jest Ojciec, tam jest Bóg. Ciężko do nam jest wszystko pojąć, ale Ojciec nie sądzi Syna. Bóg sądzi Syna. Jest ta mała, ale bardzo ważna różnica. Bo Pan Jezus na krzyżu Golgoty, kiedy się modli, nie mówi Ojcze mój, Ojcze mój, dlaczegoś mnie opuścił? Tylko mówi Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? To znaczy, że to Bóg w swoim majestacie, ten sprawiedliwy Bóg, ten, który mógłby Go osądzić i sądził Go, że On właśnie Go opuścił. Ale Ojciec nigdy Go nie opuścił. Zawsze był jedno z nim. Nie chcę dalej w to wchodzić. Kochani, gdybym coś na ten temat wiedział to musiałbym być Bogiem tak daleko po prostu nasze serca y, mogą tylko tyle y, mówić co nam właśnie Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty objawi wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Pan Jezus modli się. Objawiłem imię Twoje ludziom. I też mówi. Uwielbiłem Cię i jeszcze uwielbię. Jakże to są wielkie słowa. Czy ktoś z nas może powiedzieć, że zna Syna Bożego? Zna tylko tyle, ile mu może dać Ojciec. Zna tylko tyle, co mamy zapisane w Słowie Bożym. Od Starego Testamentu pokazane nam jest po troszeczku część i chwała, królowanie, yy, życie, ofiarowanie, całkowite, może powiedzieć, wyniszczenie Syna Bożego, ale to wszystko są malutkie rzeczy. To nie jest wszystko. Boga nikt nigdy nie poznał, znaczy nie widział, ale też możemy tam yy, dodać i nie poznał całkowicie, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I gdyby nie Pan Jezus nie zechciał na tą ziemię zejść i objawić nam swojego Ojca, to byśmy nic na, ten, na Jego temat nie wiedzieli. I nie umielibyśmy się nawet modlić do Boga. I nie umielibyśmy, może, zajrzeć tak daleko. Ale to Pan Jezusowi chciał właśnie yy, nas o tym powiadomić i to zrobił. I ten wspaniały nasz zbawiciel i ten kochający, miłujący nas ojciec, mówi do nas pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Słyszeliśmy w modlitwie, żeby nas Bóg pocieszył i te strapione serca nasze podźwignął, abyśmy właśnie mogli znowu w pokoju chodzić. Kochani, jeżeli nie uporządkujemy swojego życia a szczególnie tego które nas obciąża które nas trapi które powoduje nam problemy że nasze kroki są trudne że rano wstajemy i mówimy znowu to samo znowu ten smutny dzień a raczej wstawać i dziękować Boże dziękuję Ci że jestem zbawiony Boże, dziękuję Ci, że idę do nieba. I Pan Jezus mówi do takiego serca Pójdźcie do mnie wszyscy. Czy ktoś z ludzi mógłby powiedzieć takie słowo? Pójdźcie do mnie wszyscy? To tylko właśnie ten, który modlił się do Ojca, i mówił do niego, Ojcze, Pani Nieba i Ziemi. Zobaczmy, postawił się na płaszczyźnie tej ziemi. Swoimi nogami tutaj stał, a modli się, tak jakby był, może powiedzieć, człowiekiem, tak jak i my. Ale tak właśnie było. I mówi, wysławiam Cię, Ojcze, Pani Nieba i Ziemi. Czyż nasze.. Yy, serca nie powinny być podobne do naszego Zbawiciela żebyśmy też umieli dziękować Bogu za wszystko i za to, że nam jest trudno i za to, że nam jest lekko myślę, że z nami ludźmi jest tak że kiedy nam jest naprawdę trudno to wtedy wtedy umiemy umiemy yy, tak z tego naszego wnętrza yy, modlić się i dziękować. I że ta modlitwa jest taka, yy, powiem tak, jakby bardzo blisko nieba. A kiedy nam idzie wszystko dobrze, to zapominamy o tym, żeby właśnie Bogu dziękować. Ale ten, który tutaj na tej ziemi był, nasz Zbawiciel, on nie zapomniał nigdy o swoim Ojcu. On zawsze o Nim pamiętał i do Niego się modlił. I teraz to, że mówi do nas pójdźcie do mnie wszyscy to zadam pytanie a do kogo innego mielibyśmy pójść? Gdzie chcielibyśmy yy, mieć ukojenie? u kogo chcielibyśmy doznać większej radości albo rozwiązania naszych problemów czy nie właśnie u tego który zna nasze problemy który zna nasze myśli który wie wszystko o nas i dlatego mówi pójdźcie przyjdźcie ja wam pomogę Dlaczego nie chcesz przyjść? Dlaczego nie chcesz wyznać tego? Kochani, przypomniało mi się teraz, jak to Bóg postępował z Jakubem. Ile lat musiał się nad nim trudzić, aby on w końcu przyznał się do siebie samego. Kim naprawdę jest? Ile lat musiał go y, włożyć w ten. w to doświadczenia, aż właśnie zadał mu pytanie. Jakie jest imię Twoje? A Jakub odpowiada: Jakub. Jakub. I wtedy Bóg zmienia jego imię, a możemy tu powiedzieć: konkretnie, Pan Jezus z nim rozmawia wtedy. Bo to jest Pan Jezus, jest tym, który do ludzi zniża się, i do tego Jakuba też się wtedy zniżył, aż tak nisko. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Widzimy drogę tego męża. On umiał pracować w dzień i w nocy. On umiał, może powiedzieć, robić rzeczy wielkie i małe. Ale przede wszystkim... To jego ta, ten podstęp był jego mocą i prowadził go w jego życiu. I był dobrym takim człowiekiem, który umiał sobie dać radę w życiu. Ale mimo to miał jeden problem. Był po prostu. Człowiekiem, który umiał i czynił to, to znaczy i oszukiwał. Był Jakub, to znaczy y, oszust. Ale kiedy się przyznał do tego, to od tego czasu jego życie się zmieniło. Zobaczmy, jak Bóg starał się właśnie o to, żeby tego człowieka przyprowadzić do siebie. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego. I On chce, abyśmy i my byli Mu przekazani. Abyśmy i my przyszli do Niego. Żebyśmy już nie gonili tak daleko i nie musieli przez Boga, może powiedzieć, być z domu ojcowskiego wysłani gdzieś tam do Padan Aram, żeby tam być doświadczani przez Boga. Ale Bóg chce, abyśmy w naszym własnym domu, w naszym własnym podwórku mogli z Bogiem rozmawiać. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani obciążeni. Czy Jakub nie był spracowany obciążony? Był. Czy doznał ukojenia? Po latach tak. A ja wam dam ukojenie. Jakże ciężko nam powiedzieć jest Boże, niech się dzieje wola Twoja. Jakże ciężko nam to jest powiedzieć, może tak, ale zrobić. Aby zrobić ten krok. Niech się dzieje wola Twoja. Bo to jest właśnie tutaj te słowa. A ja Wam dam ukojenie. Najpierw musimy do, yy, przyjąć do serca, że jesteśmy spracowani i obciążeni. I skoro to uznamy, to przyjąć od Pana to ukojenie, uspokojenie naszego serca i powiedzieć, Boże, jeśli jest taka Twoja wola, tak to przyjmuję. A ja Wam dam ukojenie. I Pan rozwija to i mówi, jak to zrobić? Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca czy ktoś z nas Kto? szedłby z Panem Jezusem na krzyż Kto? wziąłby krzyż i szedł tam na Golgotę był taki jeden chciał iść ale zanim to zrobił to trzy razy się zaparł Jan poszedł i stał pod krzyżem Pan Jezus to widział i pobłogosławił mu długie lata. Ale nie mówił, że ja pójdę i na śmierć. Ale Pan Jezus nie wymaga tego od nas, abyśmy to zrobili. Ale On chce i mówi do nas, słuchaj, ja na krzyżu już poszedłem. Już ręce swoje rozłożyłem. Już zapłaciłem za wszystko. Gotowe jest dzieło, a Ty chodź za mną. To znaczy, jeśli masz problem, przyjdź pod krzyż, ale nie musisz nic zrobić w stosunku do tego. Przyjdź i zostaw to wszystko tam. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukorzenie, ukojenie dla dusz waszych. Skoro nie umielibyśmy zrobić i iść obok Pana Jezusa, jeden młodzieniec, prawdopodobnie to był Marek, chciał iść za Panem Jezusem, ale ubrał się jako przebieraniec i ktoś ściągnął jego, może powiedzieć, szatę i uciekł. Nie było go. Także widzimy i tych młodych, którzy by chci chcieli iść za panem, jednak zabrakło. I tych starszych, tak jak Piotr, zaparli się. Wszystkich, może powiedzieć, wszyscy odpadli jak takie, tak, może być, jak takie muchy który tak może powiedzieć, jak zwierzę się otrząśnie, to wszystkie spadną. I tutaj też było właśnie tak, że wszyscy chcieli to zrobić, ale nie było nikogo. I to jest to jarzmo. Uczcie się ode mnie. Pan Jezus jeszcze wtedy yy... Mówiąc o tym, już mógł o tym zaświadczyć, że właśnie tak jest. Że już doznał tak wiele szyderstwa i tak wiele odrzucenia od wszystkich, ale kiedy poszedł na krzyż, to wykonał to do końca. To całkowicie zrobił. Że zanim poszedł na krzyż, to mówił, głosił. W Ewangelii Jana w siódmym rozdziale jest napisane... Siódmy rozdział, szósty wiersz. Wtedy Jezus powiedział do nich czas mu jeszcze nie naszedł, lecz da, dla was zawsze jest właściwa pora. I jeszcze jedno słowo. 37 wiersz. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał jeśli kto pragnie niech przyjdzie do mnie i pije. Wołał. Mówił swojej rodzinie, swoim domu, swoim braciom, a oni mu nie wierzyli. Później mówił do wszystkich i też go nie przyjęli. Ale kiedy właśnie stało się to wypełnienie czasu i że ten czas mój nadszedł, to wtedy nie mówił już nic. Pan Jezus milczał. I tu jest napisane uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Ta cichość Jego właśnie wtedy się objawiła całkowicie pokazał jak można całkowicie uczcić Boga a mimo to zrobić to bez słowa jak pokazał że nawet i przed Piłatem przed Herodem przed faryzeuszami kiedy wołali precz precz ukrzyżuj go nic nie odpowiedział a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. My Czasami po prostu myślimy, że to ukojenie znajdziemy, pojedziemy na jedną konferencję, może na drugą, może zaś pojedziemy gdzieś do rodziny. Ja mówię tu o wierzących ludziach. I nie znajdujemy. Przyjeżdżamy do domu, problem zostaje. Dlaczego? Bo Pan Jezus mówi, mamy uczyć się od Niego. My czasami chcemy, żeby ktoś nam uleczył serca. Ale kto może uleczyć serce, jeżeli, jak nie tylko ten, który zna lek. A co jest tym lekiem? Wyznanie grzechu, ukorzenie się i podążanie ze Zbawicielem. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Tak. To jest jedyne rozwiązanie. I nie potrzeba tego szukać, kochani, za morzem. A nigdzie można to znaleźć w swoim własnym pokoju, przy swoim własnym łóżku. To jest najlepsze miejsce. I nie tylko wtedy, kiedy się nawracamy. Jest to oczywiście pierwszy krok. Ale w naszym życiu są później następne problemy. Następne są sytuacje, które, po prostu, które musimy yy, jakby uporządkować znowu z Bogiem. Świadomie i za Zbawicielem. Uczyć się od Niego. I w każdym naszym może być, życiu Mieć pokój w sercach wasz, naszych. Mieć pokój w duszy. Jakieś to jest błogosławieństwo, kiedy umiemy ten problem, który, który nas dotyczy, umiemy po prostu włożyć na siebie i go dźwigać razem z Panem Jezusem. A jeszcze lepsza rzeczą jest, żebyśmy umieli ten nasz problem włożyć na tego, który idzie koło nas, i on bez problemu to poniesie. A my pójdziemy wolni. Jeszcze, jeszcze wspaniale jest. Wtedy będziemy leccy. Wtedy będziemy może mieć mieli pokój w sercu swoim. Kiedyś opowiadałem to jednej wierzącej osobie, żeby trzeba tak zrobić. To ona odpowiada do mnie tak. Ale jak ja mam to zrobić? to dalej jest ze mną. Tak, wiem, że to jest problem. I dlatego Bóg wzywa nas, abyśmy to umieli zrobić. I dopóki tego nie zrobimy, kochani, to będziemy sami to dźwigać i może tak się zdarzyć, że do końca deski grobowej będziemy to dźwigać i będziemy smutni i bez pokoju. a to by byłoby smutne, bo to zasmuca ich nas i zasmuca też i innych wierzących i całe nasze domy. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Tak. Myślę, że... Nie wszyscy czytali książkę pielgrzym, ale w tej książce tam jest taka, takie słowo, które pokazuje właśnie ten obraz tutaj, który czytamy. Że ten pielgrzym modli się i mówi, że musiałem sam iść, że nie było widać stóp nawet Twoich, Panie. Ale właśnie Pan mu dał do serca, że wtedy, kiedy są tylko pojedyncze stopy na tym piasku, to Pan Jezus wziął go na siebie i niósł go, bo on już nie miał siły. Tak, kiedy jest największy problem w naszym życiu, to Pan Jezus bierze nas i niesie. I to jest najbardziej wspaniałe. Tylko chciejmy się dać nieść. Chciejmy nasze problemy złożyć na niego. Chciejmy iść razem z nim przez nasze życie. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Przyjdzie i zabierze nas. Ale nie myślmy zawsze w tej chwili, że to jest jedyne rozwiązanie naszego problemu: przyjście Pana Jezusa. Ale to jest. Chcemy już dzisiaj nasze życie prowadzić w porządku z Nim. Uporządkowane, pokojowe, w pokoju. Hebrajczyków, 10 rozdział, 37 wiersz. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. tak czyż jeżeli Pan Jezus zapłacił tak wysoką cenę za nas wybrał nas sobie z tego świata przelał za nas swoją własną krew to teraz by nie chciał abyśmy krok w krok szli razem z Nim abyśmy krok w krok szli za Nim a my nas tak wyprzedzamy Go. Idziemy za szybko. Podejmujemy decyzję po swojemu. Dobrze jest, kiedy idziemy z boku. To znaczy, ch chieli, tak byśmy chcieli razem z Nim podejmować decyzję. Za nas. Ale najlepiej jest, jak idziemy za Nim. W Jego śladach. On stopa, my stopa. On stopa, my stopa. To jest błogosławieństwo. I to wtedy wypełnia się to słowo, które mówiliśmy na początku. Niech się dzieje wola Twoja. Bo jak idziemy przed Nim, to znaczy mówimy, Panie, zrobiłem to, akceptujesz? Zrobiłem to, zaakceptujesz? Zrobię, zrobię tamto, zaakceptujesz? Jak idziemy obok Niego, to uważamy, że dobrze Panie, że idzie ze mną, ale ja chcę robić yy, swoje rzeczy. Chcę zrobić po swojemu. To nie jest dobre. I wtedy idzie dwóch. Ale najlepiej, kochani, jest, jak idziemy właśnie za Nim. Błogosławione życie. Stopa, stopa. Za naszym Zbawicielem. I... Wtedy zajdziemy aż do nieba i nasze oczy zawsze będą patrzyły na Niego i dziękowały Mu za to, On za nas zapłacił, że nas błogosławienie prowadził i zaprowadził w błogosławione na miejsce. Niech nam Bóg doda do tego siły, abyśmy umieli iść za Nim stopa, stopa. W trakcie słuchania chciałabym się tym podzielić. Zauważmy, że właśnie nad tym faktem, że Bóg te rzeczy odkrył tym zwykłym, czy nieuczonym ludziom, nad tym faktem Pan Jezus się zatrzymuje i sławi Boga za to. Ponieważ ci, którzy są kimś, zwykle są, mają tendencję do tego, żeby być pyszni. I też, że niczego nie potrzebują, a więc ci, którzy są, e, można powiedzieć, w gorszym, na, na gorszej pozycji, tych właśnie Bóg wybrał. Ostatecznie, gdy ktoś jeszcze miał pytanie, dlaczego, to właściwie nie ma tu odpowiedzi, 26 wiersz mówi, tak się Tobie upodobało, tak to Bóg postanowił w swoim sercu. 27 wiersz także nam mówi coś, co stawia nas przed Bogiem jako uniżonych, ponieważ rzeczywiście o Bogu wiemy tyle, ile Pan Jezus nam powiedział. Z drugiej strony możemy, musimy powiedzieć, że Syna Bożego tak naprawdę zna tylko Jego Ojciec. I my o Ojcu wiemy tyle właśnie, ile Pan nam objawił. I tak też jest napisane, że on jest drogą do Ojca, prawdą o Ojcu, i też on to życie od Ojca przekazuje. On przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. Możemy też być wdzięczni, że możemy powiedzieć: że Znamy Boga. Nawet jeśli znamy tę odrobinkę, to, to wystarcza, aby wejść. Do chwały. Bo też jest powiedziane, kto mówi, znam Go. Bistiana to mówi. A więc my możemy powiedzieć, my znamy Pana Jezusa. Choć oczywiście znamy Go w ograniczonym stopniu. Ale to najważniejsze, że też ich do Koryntian mówi, nie tyle, że myśmy Go poznali, ale żeśmy zostali przez Niego poznani. 28 wiersz, to myślę, że jest takie osobiste doświadczenie każdego, który szuka Boga. Ja być może więcej niż wszyscy błądziłem po tym świecie i byłem w, gdzieś na swojej drodze i buddystą, i wyznawcą Hare Krishna, i innymi, innymi jeszcze rzeczami się zajmowałem, ale to wszystko właśnie ciągle nie dawało tego odpoczynku, dla duszy. Myślę, że to słowo także dotyczy Żydów, którzy e, pełniąc przykazania także nie mieli tego pokoju. I e, starali się to spełniać, a jednak byli zmęczeni tymi przykazaniami, które nie byli w stanie wykonać. To też może mówić o obciążeniu grzechami. Myślę, że to każdy z nas coś z tego przeżył. Zmęczenie swoimi grzechami. I to ukojenie, czy też inne tłumaczenie, mówi to odpoczynek. To, to właśnie znajdujemy przez wiarę w Pana Jezusa. Ale na tym nie koniec. Widzimy, że Pan Jezus dalej chce nas prowadzić. I mamy tutaj dwie rzeczy. Jarzmo i mamy brzemię. I to nie jest to samo. Jarzmo to jest coś, co samo w sobie nie jest przewidziane, że ma być ciężkie. To jest coś takiego, co zakłada się w uprzęży na Dwa zwierzęta jednocześnie. To chodzi o to, że te, te, te dwa, dwa zwierzęta mają iść obok siebie. Mają być ze sobą złączone. Tutaj jest przykład, że mamy założyć, czy wejść razem w to jarzmo z Panem Jezusem. To znaczy, rzeczywiście tak jak On idzie, tak my idziemy. Tu nie da rady iść w innym kierunku. Z tym, że tu widzimy, że to jest z własnej woli, że ja sam idę tam, gdzie On chce. On w lewo, ja w lewo. On w prawo, ja w prawo. On stoi, ja też stoję. Trzeba powiedzieć, że to jest trudne zrobić coś we dwójkę jednocześnie. Pamiętam taką zabawę na naszym weselu. E, nawet mam zdjęcie z tego, e, kiedy to e, Artur i Ruth mieli między sobą drążek. I na tym był sznurek i buteleczka. I trzeba było to tak zrobić, żeby ta buteleczka się zawinęła na tym drążku. I to okazuje się wcale nie było łatwe. I myślę, że nasza droga z Panem też jest taka, że bardzo się szarpiemy w tym jarzmie. Chyba to też jest w psalmie, że byłem jak to zwierzę niewyćwiczone, się dobrze pamiętam, to jest gdzieś taki, takie zdanie. To też oznacza to jarzmo, rzeczywiście, że ta moc jest w poddaniu się, ponieważ chodzi o to, że Pan był cichy, i to jest też sposób na rozwiązywanie problemów. Jak słyszeliśmy, wydaje się odwrotnie niż myśmy sami chcieli. Ponieważ myślę, że tak często mamy takie wrażenie, jak tutaj potrząśniemy, no to wtedy już będzie dobrze. A jednak to nie tak to działa. Ta moc Pana jest, czy była w słabości. Przeżywany był jako słaby, a jednak dokonał największej rzeczy, jaka na tej ziemi się dokonała. I to jarzmo właściwie jest ograniczeniem, byśmy powiedzieli, ale jednak płynie z tego błogosławieństwo. To znaczy, że tak jak małe dzieci często coś by chciały, ale gdyby to spełnić, to by wyszło na złe, to tak jest też i niewątpliwie znam. Natomiast brzemię to jest coś, co jest samo w sobie przewidziane, jako ciężkie. E, czyli to ma nas dociążyć. I e, byśmy powiedzieli, no gdyby tego brzemienia nie było, no to wtedy byłoby nam o wiele lepiej. Ale to tak jak latawiec bez sznurka nie lata, czy też e, żaglówka potrzebuje balast czy też potrzebuje miecz, który jest w podłodze, czyli coś co powoduje, że ją nie w prawo ani w lewo nie, nie, wiatr nie zwieje, więc potrzebne jest dociążenie. Myślę, że i to, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy, w naszym życiu także potrzebujemy tego. Bez tego dociążenia byśmy szybko się przewrócili. Nawet apostoł Paweł, który był tak blisko Boga i był tak obdarowany, on także miał to dociążenie i to pozostało z nim do końca życia. Tylko tak dopowiem na temat tego jarzma. Myślę, że może Zbyszek miał to na myśli i dokończył. Że gdybyśmy się poddali jednak pod to jarzmo, gdybyśmy umieli złożyć po prostu ten swój ciężar, podzielić się z Panem Józefem całkowicie, a nie właśnie myśleć, że sami to udźwigniemy, sami to pociągniemy, to wtedy po prostu zaczęło zaczęłoby nam, nam być je lekkie, zaczęło, zaczęłoby nam to po prostu przynosić błogosławieństwo, pokój do serc, wyciszenie po prostu, a nie cierpienie, niezmaganie zmaganie i za Twoje Słowo, że ciągle pragniesz tego, abyśmy byli nakarmieni, napojeni, wzmocnieni. A Ty jesteś właśnie tym źródłem, z którego możemy czerpać. I dziękujemy Tobie za to, że Ty właśnie chcesz, abyśmy właśnie w naszym życiu nie spolegali sami na sobie, może na innych ludziach, którzy są te słabi. Ale Ty chcesz, abyśmy właśnie całkowicie położyli się na Tobie. Na Twojej łasce, którą Ty dajesz i to łaskę za łaską. Dariusz, abyśmy to mieli wciąż żywe w naszych sercach i chcieli to brać od Ciebie. Bo Ty jesteś ten, który ma właśnie ciągle tą obfitość z której wypływa dobroć, łaska, miłość. I chcesz, abyśmy właśnie tym obdarzeni przez Ciebie szczodrze, mogli koczyć po tej ziemi. Nie w smutku, nie w pogrążeniu, ale właśnie z tą radością oczekując tego przyjścia. Dziękujemy Tobie za to, że Ty to wszystko nam dzisiaj też pokazałeś, powiedziałeś i daruj, abyśmy to w naszym życiu ciągle odbierać, tym żyć i z Tobą pielgrzymować jako z naszym pasterzem, który powiedział, że nas nigdy nie opuści, że nas nie zaniecha i że przyjdzie po nas i weźmie nas tam do siebie jako swoją własność, jako ten owoc swoich mogi cierpień. Dziękujemy Tobie za wykupienie i za to, że możemy wiedzieć, że po całą wieczność będziemy z Tobą. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. Panie Jezu, pomimo tego, że każdy z nas ma jakieś doświadczenia z Tobą, mamy jakąś drogę, którą już przeszliśmy i wiemy, że Ty w każdej sytuacji pomagasz, bo przeżyliśmy to, to Ty, Panie, widzisz, że w tych nowych sytuacjach, które nam się przytrafiają, wciąż tak i uparcie. Szukamy tych własnych rozwiązań. Tak trudno jest nam właśnie zwrócić się do Ciebie w modlitwie od razu, na początku tego problemu. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty pokazałeś nam i przypomniałeś, że Ty zawsze pomagasz. Zawsze możemy się do Ciebie zwrócić i to wszystko złożyć na Ciebie. Dodaj nam na nowo tej siły od Ciebie, abyśmy tak chcieli żyć, abyśmy zawsze oczy mieli na Ciebie, i mieli tą pewność i świadomość, że Ty zawsze pomożesz. Abyśmy nie szukali tych własnych rozwiązań najpierw. Panie, naucz nas też szukać swojej woli. A gdy ją już rozpoznamy, daj nam siłę do tego, aby ją wypełniać. Ty też, Panie, widzisz, jak my szybko szukamy właśnie swojej woli. Tych swoich osiągnięć pragniemy. Naucz nas, Panie Jezu, pozostawiać ten świat. Nie porównywać się do Niego. Nie rozważać tych zysków i strat ale iść za Tobą. Amen. Amen. Amen. Ojcze, brat też w rozważaniu zwrócił uwagę na to, że kiedy jest nam źle, to nasza modlitwa biegnie do Ciebie, ale kiedy jest nam dobrze, to ta modlitwa osłabia się. Chcemy Cię prosić, abyśmy zawsze tą modlitwę mieli żywą, abyśmy byli czujni w tej modlitwie na to, co Ty nam mówisz, abyśmy byli też i gotowi wypełniać Twoją wolę. Tobie to wszystko polecamy. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, miłowane my, my Ciebie, my Tobie dziękujemy, że Ty nas tutaj zebrałeś przy Twoim Słowie i Ty Panie Jezu nam pokazujesz i też przypominasz jak ono jest proste, a jak my jesteśmy mocno skomplikowani i uparci. Panie Jezu, daruj na łaski, abyśmy swoje serce oceniali Panie Jezu, abyśmy je też szczerze sami ze sobą, Panie Jezu, chodzili tutaj na tej ziemi i też przykładali to do Twojego słowa, bo mamy, Panie Jezu, do czego to robić, ale my rzad, rzadko z tego korzystamy. Rzadko ro, korzystamy z tak prostego rozwiązania, jakie Ty nam podajesz, Panie Jezu. Daruj nam łaski, abyśmy chętnie to robili, Panie Jezu, i też chcieli innym pokazywać, to proste rozwiązanie, jakie Ty jesteś, że możemy ze wszystkim do Ciebie przyjść, Panie Jezu, abyśmy sami tego, abyśmy chcieli się dzielić, Panie Jezu, abyśmy się nauczyli sami to robić, ale też innym to pokazywać, Panie Jezu. Daruj nam w tym łaski. Amen. Amen. Amen. i na szkółkę. Młodzież to, to Za tydzień, środa i Przepraszam, Środa. Za tydzień, środy. środa Środa ja, Przepraszam. Można?